Witam serdecznie. Dziś pozwolę sobie wreszcie omówić jakiś premierowy film. A będzie to sequel Pirani 3D, który przed tygodniem wszedł na ekrany naszych kin. Pierwszą część ja obejrzałem w domu, na malutkim ekranie. A zaznaczyć muszę od razu, że ja strasznie lubię takie filmy i bawię się na nich doskonale. No i jak zobaczyłem ten potok golizny zmieszanej z morzem krwi, jak zobaczyłem piranie walczące o penisa Jerego Conela, a szczególnie jak zobaczyłem piękne dziewczę wymiotujące w kierunku ekranu, to się w ten swój głupi łeb waliłem, czemu ja na to do kina nie poszedłem? Krew, cycki, penis Jerego O'Connela i fala wymiocin na wielkim ekranie w 3D. No, ubaw po pachy. Gdy pojawiły się pierwsze zapowiedzi pirani 3DD, powiedziałem sobie, nie ma bata, tym razem idę do kina. Nieważne, że to będą wyrzucone pieniądze, z przyjemnością je tym razem wyrzucę. Co ciekawe, znów były wymioty i zjadany penis, choć tym razem nie Jerego O'Connella, ale wszystko to w znacznie słabszym wydaniu, pomimo, że na dużym ekranie i w 3D. Trailer spowodował u mnie efekt banana na gębie. Polski plakat, no bajeczka po prostu. Napis specjalnie na dzień dziecka, rewelacja, choć przyznam, że miałem chwilę zastanowienia, czy dystrybutor faktycznie sobie jaja robi. Na co liczyłem idąc do kina? Głównie na regułę z skrzyku. Sequel oznacza więcej krwi, więcej trupów, w tym przypadku też więcej golizny i więcej zabawy. I niestety reguła nie zadziałała. Jedyne, czego więcej zaserwowali nam twórcy, to absurdu. A niestety, moim zdaniem, jego poziom w pierwszej części był tuż przy granicy, a w drugiej zwyczajnie została ona przekroczona. A little, yeah. W konsekwencji dostaliśmy coś w stylu parodii, parodii. Za czym ja nie przepadam? To trochę tak jak wszelkie próby wyszydzenia disco polo są zwyczajnie żałosne, bo samo disco polo jest już zabawnym i pociesznym gatunkiem muzycznym. Oczywiście idąc na Piranie 3DD ja miałem konkretne, sprecyzowane oczekiwania. Golizna, krwawa jatka, absurdalny humor i dużo dobrej zabawy. Jeśli ktoś idzie do kina oczekując czegoś więcej niż półtorej godziny odmóżdżającej rozrywki, no to współczuje, ale wybrał zły film. W tym przypadku jednak poziom absurdu i parodii w parodii został odrobinę przekroczony, a niestety na pozostałych polach film też kuleje. Finałowa jadka jest zwyczajnie słaba w porównaniu z pierwszą częścią. Piranie 3DD ratuje jedna osoba. I'm the love Hear what I say. No może dwie, ale obie wchodzą na scenę w tym samym momencie. Jest to w zasadzie tuż przed finałem. A są to przegenialny David Hasselhoff. You ginger little moron. I czarnoskóry zastępca szeryfa, który w pierwszej części stracił nogi i nabawił się fobii przed wodą. Obaj wymiatają, przy czym Hasselhoff, no to jest klasa sama w sobie. Fuck. Szkoda, że tak późno pojawia się na scenie, bo pierwsza połowa filmu to naprawdę zlepek takiej mega wioski. Josh came out of my ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że na mój odbiór filmu paradoksalnie mógł właśnie dość negatywnie wpłynąć fakt, że oglądają go w kinie. Gdzieś tam cały czas mi w głowie siedziało, że razem z dojazdem i zagrychą ta przyjemność kosztowała mnie jakieś 50 zł. Film skończył się po około 70 minutach i nawet obsługa kina zapomniała, że to takie krótkie jest. Nikt nie przyszedł dopilnować, byśmy wyszli odpowiednim wyjściem i cała sala, choć to znowu nie była jakaś zatrważająca liczba widzów, wyszła wejściem. Zupełnie jakby pracownicy Cinema City chcieli nam dać jakiś znak sygnał. Tak, wiemy, że tyle kasy wydaliście na takie gówno. Idźcie sobie jeszcze na jakiś film w promocji. Około 20 minut napisów, a przynajmniej tak zakładam, bo nie oglądałem do końca, przeplatane jest wpadkami z planu. Zwykle siedzę w kinie do ostatniej sekundy, nawet jak wiem, że już nic po napisach nie ma. Ale tym razem wymiękłem. Sam film był parodią parodii. A wpadki z planu to dodatkowe silenie się na żarty, czyli parodia, parodii, parodii. I absolutnie nie działa tu zasada potrójnej negacji. To było koszmarne i nie dałem rady oglądać do końca. Wyszedłem jakieś 5 minut po moich towarzyszach niedoli i na korytarzu minąłem dwie panie z obsługi, które nie kryły zdziwienia, że to już się film skończył. I tyle ode mnie. Dzisiaj bardzo krótko. Nie umiem określić się jednoznacznie, czy polecam, czy nie polecam tego filmu. No kurczę, jak ktoś decyduje się na seans, to raczej wie, w co się pakuje. Musi chyba lubić taki rodzaj rozrywki, a tacy ludzie są raczej nieobliczalni i no, mogą być po seansie zadowoleni. Ja jednak odradzam oglądanie w kinie. Efekt 3D nie robi tutaj kompletnie żadnej różnicy na plus, a biorąc pod uwagę cenę za bilet i okulary, no to się zwyczajnie nie opłaca. Lepiej tę kasę przeznaczyć na browar i obejrzeć w domu w odpowiednim towarzystwie. Takie filmy ogląda się po prostu w taki sposób. I nie zrekompensują nam tego ani wymioty na twarz, ani nawet penis Jerego Konela w 3D. Can you take me home?